iż nie masz zmartwychwstania. I pytali go, mówiąc nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśliby kto umarł, nie mając dzieci, aby brat jego prawem powinowactwa pojął żonę jego i wzbudził nasienie bratu swemu. Było tedy u nas siedmiu braci, a pierwszy pojąwszy żonę umarł, a nie mając nasienia zostawił żonę swoją bratu swemu także też wtóry i trzeci, aż do siódmego, a na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta. Przecież przy zmartwychwstaniu, którego z tych siedmiu będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli, odpowiadając Jezus rzekł im, Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej.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 i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, to jest pierwsze i największe przykazanie. A w które podobne jest temuż, będziesz miłował bliźniego twojego, jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystkich zakon i prorocy zawisnęli. A gdy się faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus, mówiąc: